Wibracja 38. Wybaczyć nie znaczy zapomnieć. Jest pewne stare powiedzenie, które słyszałem wiele razy, wybaczam, lecz nie zapomnę. Szczerze mówiąc, przyprawia mnie ono odreszcze. Przebaczenie to złożony proces. Niełatwo jest też je zdefiniować. Istnieje tak wiele interpretacji tego zjawiska, a dla każdego z nas oznacza ono coś innego. Moim zdaniem przebaczenie to pamięć, że nic nie możecie zranić, ponieważ nic nie zdoła splamić Twojej duszy. To chwila, kiedy wybierasz, że nie będziesz już ograniczany smutkiem ani raniony napotkanymi wydarzeniami. Wybaczenie nie jest puszczeniem w niepamięć, lecz wyborem sytuacji działającej na Twoją korzyść. Wybaczenie to wybór pozytywnych myśli i odrzucenie trudnych wspomnień nazywanych przeze mnie koszmarami, które przywiązują Cię do sytuacji z przeszłości. Nie chodzi też o odpuszczenie ani akceptację czy czyjegoś niewłaściwego zachowania, lecz o skupienie się na pozytywach. Wibracja na dziś Dzisiaj odzyskasz swoją władzę i skupisz się na sprzyjających Ci wspomnieniach i emocjach. Zamiast dać się ciągnąć w dół złemu uczuciu lub wspomnieniu, Czas przeprogramować mózg i energię i ustawić je w tryb bezpieczeństwa i miłości. Twoje ego będzie starało się temu sprzeciwić. Nie waż z nim. Skup się za to na czymś innym. Powiedz mu o tym. Kiedy owładnie cię bolesne wspomnienie, przypomnij sobie inne, radosne. Poniżej przedstawię ci kilka pomocnych wskazówek. Pomyśl o kimś, kogo kochasz. Wyobraź sobie swojego anioła stróża unoszącego Cię na swoich skrzydłach miłości. Pomyśl o ulubionym kwiatku. Wyobraź sobie jego słodki zapach. Przypomnij sobie, że tylko miłość jest rzeczywista. Podziel się wibracją. Wybaczenie nie oznacza zapomnienia, lecz pamięć o miłości.